Cudowne ocalenie. Planowany był też czwarty transport, w którym miałem jechać razem z Bartkiem i całym sztabem, ale nie doszedł już do skutku, wspomina Tadeusz Przewoźnik, pseudonim Kuba. Przypuszczam, że UB zorientowało się, że za dużo wiemy i nie podstawiło aut. Co takiego mieli wiedzieć partyzanci? Jak dotarła do nich informacja o prowokacji? Półtora tygodnia po wyjeździe trzeciego transportu pod Baranią Górę wrócił Andrzej Bujak, czasem wymieniany także jako Bujok, pseudonim Jędrek, który wyjechał na początku września. Gdy Bartek się o tym dowiedział, kazał go przyprowadzić. Po Jędrka poszli Kuba i Gustaw Matuszny, pseudonim Orzeł Biały. Eskortowali go wprost do namiotu, w którym siedział Bartek. Partyzant opowiedział, co przeżył. W trakcie jazdy samochodem nic podejrzanego się nie działo. Grupę, z którą podróżował, umieszczono w jakimś zameczku pod lasem, w miejscowości, której nazwy nie znał. Jędrek instynktownie przeczuwał niebezpieczeństwo. Dlatego schował się na strychu. Siedział koło komina, gdy do budynku wpadły granaty. Słyszał strzały, krzyki. Nie ruszał się ze strychu. Przeczekał tam bez jedzenia i picia dwa dni, a następnie uciekł. Sztubak dodaje. Miał się ukryć na strychu razem z Nowotarskim. Władysław, pseudonim Lotny. Ten zszedł jako pierwszy, bujak usłyszał tylko strzały. Jędrek wracał piechotą, po drodze jadł to, co znalazł, na przykład pomidory podkradzione z czyjegoś ogródka. Na szczęście był wrzesień i ogrody były pełne dojrzałych owoców i warzyw. Dotarł do Opola. Szedł do nas dwa tygodnie, więc musiało to być bardzo daleko stąd, zauważa Anna Szweda. Nikt z ludzi, którzy wyjechali tymi trzema transportami poza Bujakiem, nie wrócił do swojego domu, podsumowuje Stanisław Włoch. O polskiej prokuraturze prowadzącej śledztwo w sprawie likwidacji oddziału Bartka udało się przesłuchać Jana Bujaka. Miał on czterech braci, jeden z nich miał na imię właśnie Andrzej. Zmarł w 1991 roku w Kanadzie. Z opowiadań brata Jan wie, że należał on do zgrupowania Bartka mówił także, że podjęto decyzję o przerzucie partyzantów do państw Europy Zachodniej. Najpierw mieli trafić na teren opolszczyzny, a stamtąd do Niemiec. Brat opowiadał Janowi, że miał jechać w trzecim transporcie, choć okoliczności wskazują na to, że bardziej prawdopodobny jest, iż był to transport pierwszy. Został zakwaterowany w jakimś opuszczonym po niemieckim domu. Poczęstowano ich dużą ilością wódki. Wszyscy szybko usnęli. Brat nie pił i ułożył się do spania gdzieś koło klatki schodowej. Zeznawał Jan Bujak. Zbudziły go detonacje. Przestraszył się i ukrył na strychu w pobliżu komina, przykrywając to miejsce deskami. Po dwóch dniach wyszedł z ukrycia. Piechotą wrócił w okolice Baraniej Góry. Partyzanci nie chcieli wierzyć w to, co opowiadał i do chwili sprawdzenia relacji trzymali go związanego w jakimś bunkrze na Baraniej Górze. W końcu zwolniono go. Później Bujak skorzystał z amnestii i ujawnił się. Zatrzymany został również Jan Kwiczała, pseudonim Emil, łącznik, który przyprowadził lawinę na Baranią Górę. Najpierw Bartek chciał go rozstrzelać. Skończyło się na trzech tygodniach pobytu w zamknięciu. Ostatecznie Bartek wysłał Emila do Gliwic, by ten skontaktował się z kapitanem lawiną. W domu bujaków funkcjonariusze UB kilkakrotnie przeprowadzali przeszukania. Nie znęcali się nad nikim. W 1952 roku Andrzej Bujak, obawiając się represji ze strony aparatu bezpieczeństwa, uciekł na zachód. Nie wiedział, kto był sprawcą mordu. Nie potrafił też wymienić nazwy miejscowości, w której doszło do likwidacji. Domniemywał tylko, że to na terenie Opolszczyzny. Wersji ucieczki Jędrka jest kilka. Jedna z nich mówi o tym, że wyrwał deskę ze ściany szopy, w której ich zamknięto i uciekł. Następnie schował się na drzewie. Według innej relacji miał się z Nowotarskim ukryć w trocinach leżących na strychu. Istnieją wątpliwości, czy Bujak uciekł, czy też był agentem UB, snuje przypuszczenia przewoźnik. Józef Fiedor stwierdza. Bujak po 1947 roku wstąpił do UB. Słyszałem, że na oczach ludzi zastrzelił człowieka. Antoni Biegun, pseudonim Sztubak, w swojej autobiograficznej książce napisał, że dowiedział się skąd i kiedy ma odjeżdżać jeden z transportów. Franciszkowi Filarowi, pseudonim Wilk, i Gustawowi Matusznemu, pseudonim Orzeł Biały, wydał rozkaz. Idźcie na miejsce zbiórki, ktokolwiek będzie w samochodzie, weźcie go żywcem albo zastrzelcie. Miał na myśli kierowcę, który jego zdaniem powinien być podstawionym ubekiem. Auto przyjechało do Wisły i zatrzymało się za zakrętem drogi na polance otoczonej skałami. Kierowca nie zgasił silnika. Rozpoczął się załadunek ludzi. Tak o tym mówi. Nasza akcja była zaplanowana na medal, jednak orzeł, stary praktyk partyzancki, powinien wiedzieć, że samochód przyjechał zabrać tylko ludzi z krótką bronią, bez automatów i karabinów. Natomiast ludzie sztubaka wzięli z sobą karabiny maszynowe. Organizatorzy przerzutu zaczęli coś podejrzewać i czym prędzej odjechali z polany. Ludzie sztubaka mieli za nimi zacząć strzelać. Transporty się skończyły, a lawina i korzeń już się więcej nie pojawili na Baraniej Górze. W tamtym czasie nie miałem żadnych podejrzeń, że za transportami stoi UB. Wszyscy jechali w dobrej wierze. wspomina Władysław Foksa. Skłaniały nas do tego warunki zewnętrzne, brak zaopatrzenia i brak kontaktu z kierownictwem. Jesienią 1946 roku, już po akcji przerzutów na ziemię zachodnie, ciotka Marii Migdał, Maria Wiązik, została wezwana przez urzędników do gminy. Urzędnicy wypytywali, co się dzieje z jej synem, Stefanem. Odparła, że nie wie. Urzędnik na to. Jak pani nic nie wie, to dobrze. Co się stało, to już się nie odstanie. W 1947 roku do domu matki Józefa Marka przyszedł cudownie ocalony Andrzej Bujak. Powiedział, że jej syn nie żyje. Kobieta, która na początku feralnego września razem z mężem żegnała Józefa w lasku, błagając go, by został i się ujawnił, tylko się rozpłakała.